Wibracja 27. Poznaj swoją intuicję. Twoja intuicja przemawia do ciebie każdego dnia. Za każdym razem, kiedy zadajesz sobie pytanie, twoja intuicja wysyła ci podpowiedź, jak powinieneś zareagować w danej sytuacji. Jeżeli jednak działasz jak większość ludzi, nie słuchasz tych subtelnych przekazów i dlatego nie potrafisz dostrzec różnicy pomiędzy strachem a wskazówkami. Twoja intuicja pragnie wspierać Cię w Twoim rozwoju. Pomaga jej ważna duchowa cecha znana jako rozeznanie. Rozeznanie oznacza świadomość tego, co dla Ciebie dobre. Jest umiejętnością zawierzenia własnym wewnętrznym podpowiedziom. Pomimo, że wszechświat mówi do Ciebie poprzez intuicję, szanuje jednocześnie Twoją wolną wolę. Zawsze masz wybór, czy zignorować głos intuicji. Nawet jeżeli ten wewnętrzny system przewodnictwa będzie pracował dla Twojego najwyższego dobra. Kurs cudów zawiera ważny cytat, który prawdziwie przemawia do mojej duszy. Głos Świętego Ducha jest tak donośny jak Twoja wola usłyszenia go. W tym przypadku głos Świętego Ducha to Twoja intuicja. Jeżeli zgodzisz się jej wysłuchać, nauczysz się, jak ufać swoim uczuciom które pojawiają się jako wskazówki. Podążając za intuicyjnymi impulsami, wzmocnisz swoje wibracje, a twoja aura rozbłyśnie złotym światłem. Wibracja na dziś. Dzisiejsza lekcja jest zachętą do wysłuchania twojego wewnętrznego głosu. pokieruje cię, jak usłyszeć to, czym chce się podzielić z tobą twoja dusza. Pamiętaj, że wewnętrzne przewodnictwo zawsze będzie darzyło Cię ciepłym uczuciem i zawsze będzie przemawiać do Ciebie w czasie teraźniejszym. Dzisiaj poświęć chwilę na prostą medytację nad swoją duszą. Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak zanurzasz się w złotym świetle. Wypowiedz, słuchamy mojej duszy. Następnie zadaj sobie poniższe pytania, gdzie chcesz, abym dziś poszedł? Co chcesz, abym dziś zrobił? Co chcesz, abym powiedział? Komu mam to powiedzieć? Skup się na tym, co odpowiada ci dusza. Zaufaj jej. Jeszcze nieraz przekażę ci wiele prawd. Działaj zgodnie z nimi, a wzmocnisz połączenie ze swoją intuicją. Podziel się wibracją. Ufam swoim wibracjom i odpowiednio na nie reaguję.